Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj opowiadamy o grze Osadnicy na rodzinę Imperium autorstwa Ignacego Gotrzewiczka. Gry wydanej przez wydawnictwo Portal Games. Będą mówić dla was Ola Szyszło i Paweł Kajak. Podobają ci się Osadnicy, czy, czy nie do końca? Ja chyba nie chcę tak zero-jedynkowo odpowiadać na to pytanie. A mi się podobają i to była audycja Gra Warta Świeczki. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę. Dzięki. To tak na poważnie. Co to są Osadnicy? O, o czym jest ta gra? O budowaniu swojego imperium. W zależności od tego, jaką frakcją zarządzamy, robimy to w trochę inny sposób. Chodzi o to, żeby zapewnić swojej frakcji jakiś rozwój i produkcję dóbr, które pozwalają nam rozwijać się dalej. Tak, w grze zdobywamy punkty zwycięstwa na różne sposoby, to co ona powiedziała, że mamy różne frakcje, w grze podstawowej mamy cztery frakcje, są to barbarzyńcy, Rzymianie, Egipcjanie i Japończycy, każda działa trochę inaczej, każda jest, ma swoje mocne strony, swoje słabsze strony, no i rzeczywiście to w zależności od tego, którą wylosujemy czy wybierzemy do konkretnej rozgrywki, będzie dosyć mocno determinowało nasz sposób gry. Odnośnie mechaniki, to jest to gra karciana. I mechanizm podstawowy jest o tyle ciekawy, że każdą z kart, które mamy na swojej ręce, możemy zagrać na trzy sposoby. Pierwszy sposób wykorzystania karty to położenie jej przed sobą jako część naszego imperium. Karta ta będzie albo nam przynosiła jakieś produkty, jakieś dobra, albo możemy wykorzystać ją do zagrania jakiejś akcji w naszym ruchu. Albo nadaje nam jakąś cechę, która pozwala nam się w jakiś tam sposób wzbogacać. Generalnie wzmacnia działanie innych kart, albo, albo daje bonus na przykład przy budowaniu innych kart konkretnego typu. I to mi się wydaje, że to jest taki podstawowy sposób zagrania tej karty. Kolejnym sposobem jest podpisanie umowy z tym, co znajduje się na karcie, która będzie nam w każdej rundzie przynosić jakiś konkretny produkt. Natomiast jest to trochę mniej... Wydajna niż taka zwykła karta produkcyjna? Hmm, to znaczy różnica podstawowa tutaj jest taka, że w porównaniu z kartami, które produkują co tury dane dobro, to kontrakt działa praktycznie tak samo. Różnica polega głównie na tym, że za taką kartę zakontraktowaną nie będziemy punktowali na końcu gry. Punktujemy tylko za te karty, za te lokacje, które zostały zbudowane, czyli dołączone po prostu do naszej, do naszego imperium. Natomiast te, które, czy tak jak już wspomniana opcja zakontraktowania, czy to, o czym Ola jeszcze nie powiedziała, czyli splądrowanie, żeby natychmiast uzyskać jakieś tam dwa konkretne dobra, czy też na przykład punkty zwycięstwa od razu, no to, to już jest akcja jednorazowa. Czyli punktujemy na koniec gry tylko za te lokacje, które mamy przed sobą, natomiast ani za podpisane kontrakty, ani za splądrowane lokacje już punktów na koniec gry nie będziemy dostawać. I jeżeli chodzi o plądrowanie, czyli trzeci sposób wykorzystania karty, którą mamy na ręce, to te karty, które są zakontraktowane, są też bezpieczniejsze, bo nasz przeciwnik nie może ich splądrować. I one po prostu punktują nam co rundę, dając jakieś dobro, które, które widnieje na karcie. Plądrować można karty, które posiadamy na ręce i tak jak Paweł powiedział, zdobywać od razu dobra, które się tam znajdują lub możemy plądrować także karty naszych przeciwników. Dokładnie. Przy czym jeszcze jakby wracając do tego rozkładania kart przed sobą, czyli budowania ich w naszym imperium. Mamy dwa rodzaje kart. Karty frakcyjne i karty ogólne, wspólne. Nie pamiętam jak talia się nazywa w tej chwili. Generalnie chodzi o to, że Nasza frakcja ma pewien zestaw kart, który jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla niej, a oprócz tego jest duża talia kart wspólnych, z których każdy z graczy będzie dobierał karty. I teraz po lewej stronie naszej planszetki gracza, czy takiego arkusika małego, układamy karty frakcyjne a po prawej stronie te zbudowane karty z puli wspólnej. I tutaj to co Ola powiedziała, że można atakować siebie nawzajem. Te karty, które są po lewej stronie naszego imperium, karty frakcyjne, czy lokacje frakcyjne, no one są już i tak bezpieczne, zazwyczaj. Są pewne jakieś tam akcje specjalne do wykonania, które pozwalają nam też w pewien sposób skorzystać, czy zaatakować lokacje frakcyjne innych graczy, natomiast no to jest rzadkość. Jeżeli będziemy kogoś chcieli splądrować, jeżeli będziemy chcieli splądrować jego lokacje, no to generalnie będzie to lokacja, jedna z lokacji zbudowanych stali wspólnej. Można też plądrować karty osoby, która gra Japończykami. Lokacje frakcyjne, no ale to jest najbardziej chyba taka Dziwna frakcja. To, co Paweł mówił o tych dwóch rodzajach kart, czyli kartach, które są dostępne dla wszystkich graczy i kartach frakcyjnych, jest to taka rzecz, która wydaje mi się, że bardzo mocno wpływa na temat gry. To znaczy, że y, każda frakcja ma jakieś swoje tam charakterystyczne budynki, charakterystyczne działania, które y, łączą się z jakimś takim kulturowym tłem danej frakcji. I wydaje mi się, że to jest naprawdę super, że jakby wśród tych kart znajdują się takie, które odpowiadają danej cywilizacji. Na przykład ja ostatnio myślałam o Japończykach, że tak naprawdę to, że gra Japończykami w bardzo dużej mierze opiera się na zawieraniu kontraktów, na zawieraniu też kontraktów z kartami frakcyjnymi innych graczy, też fajnie oddaje to, że Japonia jednak jest wyspą i bardzo często musi musiała, musi wychodzić na zewnątrz w swoich jakichś działaniach rozwojowych. No tak, pytanie tylko, czy w czasach, można powiedzieć, tak jakby przedstawionych w tej grze takiej feudalnej japoniczej, oni wtedy byli tacy otwarci rzeczywiście na inne cywilizacje. Ale no tam już... Chyba, chyba można wybaczyć. Rzymianie z kolei nastawieni są z jednej strony na budowanie i do takich dużych lokacji, które naprawdę potem zapewniają dobry silniczek do robienia punktów zwycięstwa. I to jest frakcja, która, która może grać tak dosyć agresywnie z tego względu, że jedyny zasób, który przechodzi z rundy na rundę, a nie jest stracony, to są rzetony ataku więc można sobie po prostu zbierać z rundy na rundę i potem dosyć łatwo atakować innych graczy. No to jest kolejna rzecz, o której e, z mechaniki gry o której nie wspomnieliśmy, czyli to, że zasoby zebrane w danej rundzie zazwyczaj zostają z nami tylko w danej rundzie. Każda frakcja ma jeden konkretny typ zasobu, który przechodzi z rundy na rundę, natomiast wszystkie inne, niewykorzystane przez nas, no musimy odrzucić, a to częściowo sprawia, że ta gra jest bardzo mocno nastawiona na optymalizację naszych ruchów. Będziemy starali się po prostu tak kombinować, tak zagrywać karty, takie akcje aktywować, żeby jak najlepiej po prostu wykorzystać to, co akurat mamy przed sobą w zasobach, no i żeby wycis wycisnąć z tego jak najwięcej korzyści dla nas i najwięcej punktów zwycięstwa. To zmuszanie do kombinowania bardzo fajnie się uwidacznia w tej ostatniej rundzie, kiedy już przechowywanie czegokolwiek i tak nie miałoby sensu i trzeba wydać jak najwięcej, żeby natrzaskać jak najwięcej punktów y, zwycięstwa na koniec. Mm, to jest ważne, to, co Zola powiedziała w ostatniej rundzie, bo gra trwa zaledwie pięć rund, z czego pierwsza runda jest taka... Hmm. Bardzo szybka, tak? To może być złudne, jak na początku ktoś zaczyna pierwszy raz grać w osadników, zagrał pierwszą rundę. Już pomijając to, że ona jest taka, no może mało ciekawa, mało wciągająca, bo tam się niewiele dzieje. Ale ona mija naprawdę bardzo szybko. Właśnie z tego powodu, że gracze jeszcze mają mało zasobów, jeszcze niewiele dodatkowych Produkuję. zasobów sobie produkują. Więc jest takie pierwsze złudne wrażenie, że o, ale szybko poszło. Z każdą kolejną rundą ta gra, ta, ka każda z tych rund trwa coraz coraz dłużej, no bo właśnie zaczyna się kombinowanie. Jest coraz więcej lokacji, jest coraz więcej możliwości aktywowania tych różnych efektów. Na pewno gra nabiera z każdą rundą rumieńców. To na pewno. I bardzo zabawne też jest obserwowanie ludzi, którzy grają w tą grę, jak pochylają się nad swoimi kartami i ich oczy latają od lokacji do lokacji, żeby znaleźć ten najlepszy sposób na wykorzystanie tego, co się ma. No to w sumie, co, co właśnie powiedziałaś z tym patrzeniem swojej karty, no to jest pewna cecha tej gry, czyli taka pasjansowatość, że w bardzo dużym stopniu skupiamy się na tym, co mamy przed sobą, a trochę mniej na tym, co robią nasi przeciwnicy. Tak i to jest to, co mi najbardziej przeszkadza w tej grze, że bardzo ciężko jest tak naprawdę nadążyć na tym, co kto produkuje. Mi się wydaje, że też tutaj te karty są, mają bardzo małe napisy i jak gra się z kimś, to bardzo ciężko jest... Y Zobaczyć, jakie ma karty tak naprawdę, czyli z czego możemy skorzystać, w jaki sposób możemy wykorzystać cechy innych graczy. No to prawda, jeżeli mamy kartę na przykład w swojej e, frakcji, która pozwala nam aktywować z korzyścią dla nas e, lokację innego gracza, to... No ciężko czasami jest jakby zobaczyć dobrze co, co każdy z pozostałych graczy ma przed sobą. Tym bardziej, że tutaj zahaczając już o kolejną cechę tej gry ona, jest, ona zajmuje dosyć dużo przestrzeni na stole. Na, na początku wydaje się, że jest w porządku. tak Jak mamy karty na ręce, leżą sobie stosy kart frakcyjnych i stos kart głównych plus jakieś zasoby na środku, to wydaje się, że, o, że jest tak nawet kompaktowo, w sumie duża gra, ale, ale można ją ogarnąć. Natomiast potem jak nam się zaczyna każda z frakcji rozrastać naprawdę przydaje się duży stół bo, to no nie wiem my mamy duży stół, a i tak zawsze gdzieś tam musimy kombinować tu jedną kartę na drugą, kłaść żeby się pomieścić już właśnie w tej piątej rundzie na przykład Tak, to jest tak, że w pewnym momencie po prostu kart jest bardzo dużo i to co mówiłam, że ciężko jest się zorientować w tym co inny gracz ma i co, bo, co, co warto splądrować, bo to też nie zawsze jest tak, że plądrujemy tylko po to, żeby dostać jakieś dobre, ale plądrujemy też po to, żeby utrudnić graczowi zdobywanie kolejnych punktów i w momencie, w którym tych kart jest bardzo dużo, to tak naprawdę każdy z graczy ustala sobie jakąś taką strategię, bazując na tym, co ma, a prawda jest taka, no, że to on zna te karty na tyle dobrze, żeby to ogarnąć, bo my nie mamy tak naprawdę czasu, zapoznać się z kartami tego innego gracza. Może to jest kwestia też tego, że ja się nie skupiam na tym, co inni gracze robią, ale jest mi się trudno skupić ze względu na to, że jest tych kart bardzo dużo i mają bardzo małe druczki, które mówią o tym, co te karty robią. Mhm. Ja czasem się nie, nie, nie zwracam na to uwagi, bo wolę skupić się na tym, żeby ze swoich kart wyciskać jak najwięcej niż jeszcze kombinować co tam mogę komuś innemu zaszkodzić albo w jaki sposób mogę wykorzystać te jego karty. Może to nie jest najlepsza taktyka, może jakby istotą osadników jest to, żeby jednak wchodzić w tą interakcję. Wydaje mi się, że można sobie świetnie radzić grając w tą grę i w ogóle nie patrzeć na, na to co robią inni. Tym bardziej, że w zasadach jest też wariant taki nieagresywny gdzie w ogóle nie można atakować się bezpośrednio można czasem wykorzystać kartę jeżeli nasza karta ma akcję dostępną taką która pozwala nam w jakiś sposób zaatakować innego gracza ale nie możemy po prostu wydawać żetonów ataku do tego aby z innymi graczami wchodzić w potyczkę więc no tutaj samo to że chociażby jest taki wariant który to umożliwia myślę, że jest jakimś takim puszczeniem oka może do, do graczy, że w osadnikach być może wcale nie chodzi o to, żeby się tło, tylko żeby rozwijać właśnie tą swoją cywilizację, swoje, swoje imperium. Ja mam tak, że jak gram w tą grę, to mam wrażenie, że yy, ze mną jak z dzieckiem Paweł jest w stanie na przykład zrobić absolutnie wszystko, ja i tak nie jestem w stanie skontrolować tego, czy ma to odzwierciedlenie w jego kartach. Mhm. Ale to jest to też jest yy, bardzo ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć, że to jest, to jest taki trochę dla mnie zawsze zarzut czy problem graczy dosyć dziwny, że mamy problem z tym czy inni gracze grają uczciwie. Jeżeli ma, ktoś ma problem z tym czy jego współgracze grają uczciwie, no to nie wiem, ja bym z takimi ludźmi nie grał, ale to właśnie problem polega na tym, że czasami można nieumyślnie źle zrozumieć zasadę i wykorzystać ją na swoją korzyść, albo niekorzyść. korzyść. No, inni gracze nawet nie będą w stanie tego sprawdzić, tak? bo głównie skupiają się na tym, jaki, jaki będzie ich kolejny ruch, a nie do końca na tym, czy tam ktoś zrobił na pewno ten ruch poprawnie. I to jest tak. Mi chodzi o to głównie, że jakby widzę to, co gracz inny wykonuje. Widzę, że gdzieś tam wysyła ludzi, przynosi coś tam, coś wydaje, coś kładzie na jakąś kartę i to dla mnie absolutnie nie ma sensu. W sensie ja tego nie widzę. Ja nie widzę tego, co on robi, mhm. natomiast wiem, bo widzę po sobie, jak ja to robię, że po prostu wpadam w taką falę wykonywania akcji, gromadzenia, wydawania i w mojej głowie jest to idealnie rozrysowane, natomiast y, wydaje mi się, że może być to bardzo absurdalne i w momencie, w którym nie znamy kart innego gracza, to wygląda to taki beautiful mind. Aha. Trochę tak jest, ale tutaj dochodzimy znów do następnej cechy tej gry, czyli budowanie kombosów. Ta gra ma gigantyczny potencjał na to, żeby tworzyć sobie kombosy z kart i żeby tworzyć takie całe łańcuszki tego co będziemy... to chyba jest kombos właśnie. Czyli mamy jedną kartę, którą aktywujemy, to nam daje dobra, które za chwilę wykorzystamy w następnej i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. więc mimo tego, że na początku może nam się wydawać, że w sumie tych zasobów mamy niezbyt wiele, to nagle one nam starczają na bardzo wiele akcji. Bo, bo po prostu jedna akcja napędza kolejną, kolejną i kolejną. I to jest ciekawe. Ja bardzo lubię gry, które właśnie pozbada, pozwalają na zbudowanie jakiegoś takiego mechanizmu wewnętrznego, który właśnie dobrze zadziała w odpowiednim momencie i nagle okaże się, że z jakiejś niewielkiej liczby zasobów jestem w stanie aktywować wiele akcji, które dadzą mi dużo punktów zwycięstwa i jeszcze trochę zasobów na wykonanie jakiejś innej. To jest super, tak. tylko Ja na przykład mam tak, że naprawdę lubię wiedzieć, co się dzieje w grze. I to, że ja nie wiem, co się dzieje po drugiej stronie stołu... Tak co trochę... ci to obchodzi? Co się, co... Trochę mnie to... Do... jestem ciekawska trochę. No moje imperium. Jest moje imperium. <grym> nie, ja jestem ciekawska tak naprawdę i bym chciała wiedzieć, co się dzieje w głowie Pawła. A... <grym> Tak, wracając do ostatników. Wracając do ostatników. Zakończenie gry. Punktujemy nagle na, tym, na tej planszy punktacji, gdzie zdobywaliśmy jakieś tam pojedyncze punkty zwycięstwa w czasie gry. Nagle tam się wszystko zmienia, bo dodajemy punkty za nasze lokacje. To też, no może nie jest wielkim zaskoczeniem, bo widzimy ile kart po której stronie planszetki ma który gracz, więc jesteśmy w stanie mniej więcej sobie wyliczyć jaka jest Jaka jest jego przewaga czy jego niedowaga względem nas. No ale tam nagle się pojawia dużo punktów za same lokacje. To jest taka, taka, takie ukryte trochę punkty, których nie widać na tym torze punktowym. Natomiast one są. One są i one są istotnym czynnikiem punktującym w tej grze. Ja mam mały zarzut do y, y, toru punktacji, ponieważ y, bardzo myli mnie kolejność występowania punktów. <grym> Tak, bo tutaj jakby kolejność jest najpierw 1 do 9 i potem dziesiątka jest pod dziewiątką i wracamy w, w drugą stronę, lewo, prawo, lewo, prawo. To jest też coś, czego ja, w, kiedy Portal zaczął to stosować, chyba właśnie w Osadnikach, strasznie tego nie lubiłem, potem to się pojawiło w pośród gwiazd. No a potem już jakoś przywykłem do tego stopnia, że jak w innej grze ten system punktacji jest zawsze robiony tak od lewej do prawej, mm -hmm. to zaczynam źle grać, bo właśnie dziewiątkę zawijam w dół na dziesiątkę, a tam się okazuje, że jest, że jest dziewiętnastka. No mi się to strasznie myli i trzeba mi patrzeć na ręce, jak punktuję. Punkty punktami, ale w osadnikach, nawet jeżeli przegrywam, to nie czuję, że jestem totalnie beznadziejny i że nie umiem grać w tą grę. Właśnie z tego powodu, że jak spojrzę na to, co mam przed sobą na stole, to widzę tam Imperium. Nawet jeżeli przegrałem na punkty, no to widzę, że tam coś zostało zbudowane, że, że coś po tej cywilizacji zostało. Więc nawet jeżeli ona jest trochę gorsza niż inne, to nie mam takiego strasznego poczucia porażki, że o, moja cywilizacja jest po prostu beznadziejna. Dla mnie najbardziej satysfakcjonujące w tej grze jest y, każde y, zakończenie każdej pojedynczej rundy. W momencie, w którym udało mi się najbardziej zoptymalizować to, co posiadałam na ręce. Znaczy, jeżeli udało mi się wydać odpowiednio y, wszystkie produkty, które posiadałam, wykorzystać karty, zdobyć jak najwięcej punktów, to, co potem się okaże po piątej rundzie, jest dla, dla mnie chyba trochę mniej istotne, niż y, poczucie takiego wydania właściwego y, tych pieniędzy, jedzenia, kart i wszystkiego, co miałam pod ręką. Jeszcze kilka słów tylko na koniec do wariantu solo. Ja nie gram w warianty solo. Ja wymyśliłem sobie takie trzy kryteria do oceny tego, czy w moim odczuciu wariant solo jest w porządku, czy jest dodany na siłę. Pierwsze z nich to jest to, czy gra jednoosobowa oddaje charakter rozgrywki wieloosobowej. I w przypadku osadników, gdzie po prostu mamy takiego wirtualnego gracza, który będzie losował mm, karty, które będzie sobie stawiał w, swojej, w swoim imperium, a oprócz tego będą losowane karty, które będą mu pozwalały w pewnych kombinacjach plądrować to, co my mamy u siebie. Wydaje mi się, że to jest ok, jeśli porównać to z mm, rozgrywką wieloosobową. Czasem mam wrażenie, że ten wariant jednoosobowy jest trochę bardziej agresywny, niż może w tych rozgrywkach jednoosobowych które rozgrywałem, akurat tak podchodziły karty, ale czasami miałem wrażenie, że więcej razy plądruje mnie grać wirtualne, niż kiedykolwiek byłem plądrowany w rozgrywkach wieloosobowych. Ale widzisz, mi się wydaje, że to też wynika trochę z tego, że y, ciężko jest plądrować grając w tą grę, bo... Nie, nie... Znaczy mało się opłaca, mało się opłaca. I nie widzisz też co to jest na tych kartach. To jest, nie, no to jest naprawdę... Nie, ale chodzi mi o to, że to jest niewygodne. W sensie, że w momencie, w którym musisz się skupić bardzo mocno na tym, co masz na przed sobą i wykorzystywać to do maksimum i tworzyć te, te, te mechanizmy wewnątrz swojego imperium, to, no to nie specjalnie Cię tak, interesuje tak. to, co się dzieje u innego gracza i tak. to plądrowanie lokacji czyichś, a nie swoich, jest takie mało używane. No tak. wracając do war wariantu solo, wydaje mi się, że wariant solo e dobrze oddaje to jak, jak się gra po prostu w, w grze wieloosobowej no bo wciąż będziemy budować kombosy, będziemy rozwijać to swoje imperium Będziemy mogli ćwic ćwiczyć różne połączenia kart. Fakt, że jeśli chodzi o punktację końcową, to będą zupełnie różne wyniki niż w rozgrywkach wieloosobowych. To po prostu wychodzi inaczej, bo nie musimy się e, pewnymi rzeczami przejmować. Możemy swobodniej wybierać karty. Nie musimy dobierać ze stołu kart, myśląc o tym, że jak ja nie wezmę tej karty, to weźmie ją mój przeciwnik i on będzie z kolei rozpędzał swoją cywilizację, więc... Tutaj ja z, ze swojego doświadczenia wiem, że wyniki w grze wieloosobowej są zdecydowanie niższe niż w rozgrywkach jednoosobowych, ale wydaje mi się, że to jest, że to jest ok. Drugie kryterium to jest to, czy są specjalne zasady dla trybu jednoosobowego czy po prostu gramy jakoś tak, tak dziwnie jakby w ten sam sposób jak w grę wieloosobową tylko, nie wiem, udajemy, że jeden Taki sam gracz jak my gra obok. No tutaj jest specjalny tryb. Tak? Jest specjalna osobna zupełnie talia kart, którymi gracz wirtualny będzie nas atakował, więc to też jest zdecydowanie na plus. No i trzeci, trzecia rzecz to jest czy są kryteria zwycięstwa jakoś inaczej określone. W rozgrywce wieloosobowej to po prostu wygrywa ten, kto ma więcej punktów. W rozgrywce jednoosobowej dochodzi jeszcze jedna rzecz, czyli musimy mieć swoich lokacji frakcyjnych więcej niż zbudował lokacji gracz wirtualny, czyli więcej ile zostało u niego wyłożonych. Tamte lokacje też będziemy mogli mu plądrować, jakby obniżając ten limit. To jest niewielka rzecz, ale dosyć, dosyć ciekawa moim zdaniem, że, że zostało dołożone specjalne kryterium dla specjalne kryterium zwycięstwa dla gry jednoosobowej i to co jeszcze jest na taki mały plusik to to, że jest w instrukcji opisana drabinka zwycięstwa, czy drabinka punktacji końcowej w trybie jednoosobowej, czyli na przykład tam, punktując 30 punktów jesteśmy plebejuszem, 50 jesteśmy rycerzem, a 80 i więcej jesteśmy cesarzem. To jest niby takie nic, no ale pozwala dodać jakąś taką warstwę też tematyczną, klimatyczną do rozgrywki jednoosobowej. Powiedzmy, tak a propos tych rozgrywek jednoosobowych, których ja raczej nie staczam, czasem mi się zdarzy bardziej, żeby spróbować czegoś, Masz tak, że wolisz grać na przykład w wersję wielo- albo jednoosobową? Powiem tak, wolę grać w rozgrywki wieloosobowe, przy czym wielo to są dla mnie na przykład dwuosobowe. I, I o tym jeszcze za chwilę, o skalowalności osadników. Rozgrywki jednoosobowe podobają mi się z tego względu, że można sobie rzeczywiście daną frakcję poćwiczyć. Mhm. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wyniki punktowe będą inne, Prawdopodobnie pomiędzy grą jedno a, a wieloosobową, ale ja mam tak, że jeżeli chcę sobie poćwiczyć daną frakcję to bardzo dobrze mi się to robi w grze jednoosobowej, gdzie nie muszę się jeszcze przejmować tym, że będę się czuł pognębiony przez kogoś innego i nie muszę się tak skupiać na podejmowaniu szybkich decyzji. Mogę sobie dłużej też myśleć, tak, bo grać wirtualny jest bardziej wyrozumiały jeśli chodzi o, o, o paraliż decyzyjny z mojej no, strony. Ale też uczy się kart w pewien sposób. Tak, prawda? tak. To, to prawda, są ten, te że... same karty, które pojawiają się też w rozgrywce wieloosobowej. Tak, także zdecydowanie. Chociażby dla. Pomijając to, że czasem po prostu lubimy zagrać sobie jednoosobowo, ja i ja. <głosy> To, e, dla, dla celów szkoleniowych tak, to, dla celu, to m, Chociażby dlatego, żeby sobie poćwiczyć daną frakcję też warto sobie e, jednoosobowo zagrać, więc ten tryb jest e, bardzo dobrze zrobiony moim zdaniem. Skalowalność na koniec. Nominalnie od jednego do czterech graczy. Jakie jest twoje odczucie? Przy większej ilości graczy tym bardziej nie wiem co się dzieje. <gry> I co prawda wtedy jest więcej interakcji w gruncie rzeczy, bo więcej osób możecie zaatakować, ty możesz więcej osób zaatakować. Wolisz grać w dwie osoby, czy w trzy albo cztery? Wydaje mi się, że najlepiej mi się gra w dwie osoby, bo Idzie to szybciej? Mhm. Ja też mam takie odczucie. Ja najbardziej lubię grać w ostatników dwie osoby. Idzie szybko, dokładnie wiem, kim jest mój przeciwnik, dokładnie wiem, kiedy może mnie zaatakować. Znaczy, zawsze wiem, kiedy może mnie zaatakować, ale jakby atak. Ten przez plądrowanie od jednego przeciwnika nie jest tak bolesny jak atak od trzech przeciwników po kolei w momencie, kiedy jeszcze nie miałem szansy się przed nim bronić e, żetonem obrony, bo, bo jeszcze nie było mojego ruchu, tak więc nie mogłem go jeszcze zagrać. E, a tak mi się zdarzało, że dostać trzy razy łupnia i, i nie móc nic zrobić, żeby temu zapobiec, więc e, wolę grać w dwie osoby. Jest szybciej, zdecydowanie szybciej, szczególnie, że tak jak wspominaliśmy. Im, im dalej w tą grę każda runda zajmuje więcej czasu jest więcej decyzji do podjęcia czy więcej, więcej opcji do podjęcia akcji zazwyczaj trochę więcej kart do przeanalizowania, więc przy czterech graczach, zanim kolejka do nas wróci to trochę czasu mija a to można sobie zagrać w coś innego na boku <głos> tak, pozdrawiamy Tycjana i na koniec y, powiedzmy o tym, o czym zazwyczaj mówi się na początku. Jak, jak ci się podobają osadnice? Poza tym, że napisy na kartach są trochę za małe, y, to gra jest. Lary sobie pół. <laughs> Ta gra jest naprawdę bardzo ładnie wydana. Bardzo mi się podobają znaczniki, które co prawda jest bardzo ciężko nabierać sobie. To zauważyłam, że y, pro problematyczne jest dobieranie sobie może, kolejnych może ludzi. Za cienkie są. To jest jakby zupełnie na marginesie. Chodzi o to, że gra jest ładnie wydana. Wszystkie te planszetki są wygodne, są grube i widać, że mają znaczenie. A wszystkie, wszystkie znaczniki są naprawdę bardzo ładne i no, ładne. No. no ładne po prostu. Tak, jest trochę drewienka, są robotnicy drewniani, są, jest, jest drewno drewniane. Są też kamienie drewniane i drewniane jabłka. Jest trochę żetonów takich papierowych dla, dla złota, czy tych mieczyków plądrowania. nie wiem Może kiedyś będzie edycja Deluxe, gdzie to będzie prawdziwe złote, złoto. Trochę się nastawiam na 51. Stan Master Set. Ale o tym w przyszłości, tak? Zobaczymy. Bardziej moja stylistyka. Tak. Właśnie jeszcze odnośnie grafik. One są ładne, są przyjemne, ale jednocześnie moim zdaniem nie są cukierkowe. To są takie grafiki jak z gry komputerowej The Settlers. I tyle. S tak? no, to, no to, to, ja, to, jest, to jest coś takiego. Myślę, że tego nikt nie nikt z tym specjalnie nie, nie dyskutuje. Ale tak jak mówię, one nie są jakieś cukierkowe, jakieś przerysowane. No normalne po prostu grafiki do takiej. Ciężko mi powiedzieć, jaka, jaka to jest, jaki to jest rodzaj grafiki. No nie jest bajkowa, nie jest baśniowa. Growo komputerowa. Kolorowe. Są, są kolorowe, to jest ważne. Czy gra warta świeczka? Jak najbardziej. Myślę, że to, że ewidentnie się przyjęła, potwierdza, że jest to po prostu dobra gra. Tym bardziej, że też zdobyła nagrodę gry roku, zaawansowanej gry roku w roku 2015. Ja miałam tak, że im więcej razy grałam w tą grę, tym bardziej mi się podobała. A ja od pierwszego wejrzenia wiedziałem, że gra jest super, ale to tylko dlatego, że grałem w oryginalny 51 stan. Jak zobaczyłeś okładkę. Jak, po prostu jak tylko ogłosili, to wiedziałem, że będzie świetna. Paweł kieruje się sercem. Jak wie, że gra będzie super, to jest super. Dla niego. Co? <śmiech> to była audycja Gra Warta Świeczki. Mówili dla was... Ale Szyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.